Mamy nadzieję, że odtworzenie nagrań znajdujących się na tej taśmie pozwoli przekonująco i wszechstronnie zademonstrować walory tego magnetofonu. Teraz patrzycie już uruchomione. No to żeś po prostu, kurde, dał takiego szoła z tym listowem. wiem. matematyka była zawsze moją Nie. słabą stroną, a tutaj Zupełnie niespodziewanie, zupełnie z zaskoczenia po prostu dzisiaj słuchaczy rozbroiłem tym liczeniem, którego się nie spodziewali. A jak już jesteśmy przy liczeniu, to chcieliśmy wszystkich bardzo serdecznie przywitać w 35 tygodniu 2011 roku, czyli podcastową Stacja Kontroli Podcastów. A dzisiaj razem ze mną, czyli z papą, który powraca na łono podcastofonu po bardzo długiej przerwie y, Są inni prowadzący, prosto z Niemiec jest barman, y, którego nie ma z nami Ale miał być, ale to moja wina Oraz prosto z Czeskiej Republiki, y, pachnącej kledlikami i rozlewającym się pienistym piwem Robert Kamaszyn 420, brawo Dziękuję, dziękuję, dziękuję, Ja też serdecznie. jestem wzruszony, że po prostu zaszczyciłeś swoją obecnością dzisiejszy podcastofon i razem ze mną będziesz pluć w gąbkę i nawijać na kilobajty. Ja to nawet chyba nawet na megabajty, bo nie wiem jaką mam tutaj już ustawioną gęstość nagrywania, że tak powiem. No ale czas czas wrócić też do podcastingu jak na razie jest podcastofono. Później może usłyszycie mnie gdzie indziej ale o tym o tym po tym. O tym po tym. Jeżeli coś gęste jest w tym pomieszczeniu to na pewno powietrze które unosi się wokół mnie a jak u ciebie wszystko jest pod kontrolą z tego zakresu. Hmm. On jest bardzo fajnie, 21 stopni Celsjusza, na dworzu bardzo ładna pogoda, nie wyglądałem na dwór, ale podejrzewam, że jakby był księżyc, to bym go widział. To chyba tak, nie wiem. Dobrze, żeby nie było zmowy, pociągnąłem swój termometr tutaj za język i pokazał mi 21 stopni, czyli tak jak u Ciebie. Jesteśmy dograni temperaturą, możemy zająć się omawianiem podcastów. Jeszcze w międzyczasie, może podam taką informację, której nikt wcześniej nie podał, a która jest istotna od jakiegoś czasu w katalogu w katalogu polskich podcastów pojawiają się podcasty i znikają z tego katalogu podcasty dlatego sięgam do kalendarza kalendarz jest taką skarbnicą wiedzy na temat tego co z katalogu zostało usunięte a co Yy, co po prostu się pojawiło i ja może zaglądnę do sierpnia bo w sierpniu chyba te podcasty były yy, po prostu nie było powiedziane co zostało usunięte a co zostało dodane i tutaj mamy tak yy, dodane podcasty to podcast alternatywny o którym będziemy mówić w dzisiejszym podcastofonie yy, podcast napisy końcowe, który też bardzo ładnie tutaj się udzielał w tym tygodniu yy, Hochlander czyli powrót do publikacji. Przemion powrócił na mm, falę podcastingu, wypuścił jeden ze swoich podcastów, no i mamy nadzieję, że to będzie po prostu zaczątek do tego, żeby te podcasty się pojawiały. Tak? Też masz taką nadzieję, Robercie? No ja mam nadzieję taką wielką, ponieważ przemiana znam osobiście i to jest wspaniały facet, o czym wiele osób, które były na spotkaniu na wzlocie polskich podcasterów i słuchaczy Mogły się te osoby o tym przekonać. No i mam nadzieję, że teraz jak właśnie Przemion buszuje w Tel Awiwie, to coś stamtąd też może wyciągnie. Dobre rzeczy, jak na razie fotki tak. fajne oglądałem. Przemion tak nie na zlocie przytulił, że aż mnie kark do teraz boli. Jeżeli jesteśmy przy podcastach, które zostały dodane do katalogu w sierpniu, to wspomnę o tych podcastach, które z katalogu zostały w sierpniu usunięte. Jest to m.in. kapok na życzenie autora bo jeżeli nie wiecie, autor może sobie życzyć tego, żeby w katalogu nie być. Zostaje wtedy na to jego własne życzenie z katalogu usunięty. no, no Może ktoś po prostu nie chce być w towarzystwie innych podcasterów i, i zostaje z katalogu usunięty. I tutaj taka informacja z 30 sierpnia, że na prośbę autora, na usilną prośbę autora został usunięty podcast nie tylko dla orów. Yy, czyli tego pana, który... Yy, który tak bardzo y, nas nie lubi, ale nie potrafi się przyznać do tego publicznie, tylko gdzieś tam po kontach rozsyła bardzo różne dziwne informacje i ja jestem bardzo, bardzo tą postawą y, zawiedziony. Ale jakoś nieszczególnie mam ochotę rozprawiać na ten temat dłużej. Kolejne usunięte podcasty to już podcasty usunięte we wrześniu, czyli Robert powrócił z wesela, gdzieś tam przemieszcza się y, kanałami po Anglii i działa, działa, czyli katalog po prostu już wrócił pod opiekę Roberta. Usunięte podcasty z katalogu we wrześniu to Głową w mur, Strona nie działa od kilku miesięcy, Projekt Waria, Strona zniknęła miesiąc temu, y, podcast Serio Serio, dwa miesiące Strona nie działa a podcast Learn Real Polish został przesunięty do zakładki Inne Ważne Podcasty. W momencie, w którym my po raz pierwszy omawialiśmy ten podcast, który ma Anglików uczyć języka polskiego, to mówiliśmy, że on ląduje do katalogu po prostu na jakiś czas, żeby ludzie wiedzieli, że taki podcast jest. A z racji tego, że my go jakoś tam specjalnie nie omawiamy, bo w zasadzie nie ma specjalnie O czym mówić? No jest to nauka języka i tyle. Jest taki podcast, istnieje, w zakładce inne podcasty można go znaleźć. Także tam go szukajcie, jeżeli chcecie uczyć się języka polskiego, a mówicie na co dzień po angielsku. Czy to się zdarzy? A wracając jeszcze do tego, że tutaj jest mowa o usuniętych podcastach, no to trzeba powiedzieć, powiedzieć także, że w pierwszym i drugim dniu września zostały dodane także podcasty, to nie tak, że cały czas tam coś jest usuwane ale także podcasty się dodają i wielki powrót sądy XXI wieku do katalogu polskich podcastów także teraz będziemy mogli minimala i szwancolota słuchać sobie już i słuchać omówień tych podcastów w podcastofonie chłopaki zyskali stronę i puścili już jeden odcinek a do tego wszedł nowy podcast z nowym, starym podcasterem powiedziałbym jest to Thundercast i podcast dotyczący kultury, muzyki, fetyszów, wszystkiego tego, co jest związane z zespołem ACDC. Także jeżeli będziecie chcieli właśnie sobie posłuchać coś o ACDC, zapraszam. Prowadzącym jest Krzyszmen, czyli Plusmen, czyli gdzie jest Krzyszmen albo gdzie jest Skwara, ale to akurat będzie o, o wzlocie. Krzyszmen w kuluarach zwany Krishmanem. Tak jest, Krishman, Hara, Hara Krishman. Tak, wszyscy, którzy lubią Kaman, Kaman! takie takie kawałki, thunder, no to oczywiście. Da, ra, ra, ra, ra, ra. Ja lubię Thunder. Da, ra, ra, ra. Ja się w ogóle zastanawiam, yy, jaka jest możliwość rozwoju takiego podcastu. Jak długo można mówić o ACDC? W momencie, w którym Krishman napisał, że robię taki podcast, to zacząłem się zastanawiać, jak długo taki projekt można ciągnąć. W którym można dlatego... mówić o jednym zespole. Ale o tym się przekonacie, śledząc... Dlatego nie robię czegoś takiego... Ach, Jezu, Ta, przepraszam. O to może się możecie dowiedzieć, śledząc Thundercast. A teraz dowiecie się, dlaczego Robert nie robi czego? Ja wielu rzeczy nie robię, na niektóre nie mam ochoty, a tak okólnie to dlatego nie zrobiłem żadnego podcastu tematycznego zespołu, zespole, którego jestem wielkim fanem. I tu chodzi o zespół Kiss z Detroit, bo po pewnym czasie po prostu nie wiedziałbym, co o tym gadać, a... Skoro ta muzyka może być dla mnie prawie że religią, no to ja to zatrzymuję dla siebie. Chociaż słuchałem Thundercastu, yy, dobrze chłopak mówi, yy, jest kilka rzeczy, o których nie wiedziałem, ale to być może jest z tego powodu, że ja takim wielkim fanem ACDC nie jestem. Jak byłem w piątej klasie podstawówki, to jeszcze słuchałem, to był 85 rok albo 1984. Jak 84 to mnie jeszcze nie planowali, a może planowali? Nie, ja na pewno jestem nieplanowany z moim przypadku nie wiem jak to było bo niestety próbówki nie chcą rozmawiać na ten temat Dobrze, ale zanim przejdziemy do kolejnych tematów które są tematami okołopodcastowymi to myślę, że moglibyśmy wziąć na ruszt omawianie podcastów a gdy zetchniemy się z pewnymi podcastami to zaczniemy jakieś takie wątki okołopodcastowe pełne dygresji pełne przeróżnych właśnie takich naszych rozważań pobocznych których nie zabraknie dzisiaj. Prawda, Robercie? No, skoro jesteśmy we dwójkę przy mikrofonach, to nie, tak. wszystkiego tak. może zabraknąć, ale, ale piwa i, i tak naprawdę to zabraknie. jesteśmy we trójkę przy mikrofonach, bo z nami duchem jest Paweł AA, czyli barman, który mknie swoją ciężarówką gdzieś po niemieckich autobanach, który miał być z nami podczas tego podcastofonu, ale w ramach tego, że jestem ostatnio człowiekiem bardzo roztargnionym, to tak poustawiałem terminy, że na dzisiaj umówiłem się z Robertem, a na jutro umówiłem się z Barmanem. No i niestety stało się jak się stało, jesteśmy sami. Barmana bardzo serdecznie pozdrawiamy i ja obiecałem, że pod koniec dzisiejszej audycji po prostu na falach podcastofonu popełnię Harakiri w ramach mojej pokuty za to, że Barmana dzisiaj z nami nie ma. Tak, Łukasz popełni Harakrichman. A my przejdźmy do 26 sierpnia roku pańskiego 2011, gdzie autor Adrian Wysocki ze swojego podcastu Alternatywny opublikował odcinek o numerze 06 pod tytułem Gdzie ja byłem, jak mnie nie było. Gdzie był autor podcastu? Autor podcastu schował się na swoim strychu i korzystając z okazji, że jego siostra grała w CS, nagrywa dzisiejszy odcinek podcastu, to znaczy wczorajszy, to znaczy ten z 26 sierpnia i tak naprawdę ja słuchając tego podcastu bardzo krótkiego niewiele dowiedziałem się no, no właśnie, gdzie jest treść tego podcastu Robercie, może ty ja, ja pamiętam ja pamiętam balonę i dwa sterowce z tego podcastu pamiętam właśnie siostrę, która grała w CS i pamiętam to, że Adrian powiedział, że nie wie, o czym będzie ten odcinek, ale wie, o czym będzie następny, więc ja czekam na następny. I jedna taka uwaga, jeżeli kochani moi, w towarzystwie nawet jak jesteście, podchodzicie i nie macie o czym mówić, to mówcie o pogodzie, a nie nagrywajcie odcinka szóstego. Tak, właśnie, ja też mam tą obawę zawsze, gdy uruchomię Zooma, że będę mówił o tym, że coś nagram i jakie mam plany na nagrania, ale... Ale chyba tak źle nie jest. Yy, więc co? W takim razie pędzimy dalej do siódmego nieba. I tutaj bardzo charakterystyczna postać, czyli ksiądz doktor habilitowany Piotr Natanek, który te swoje wszystkie tytuły może zawiesić na kołku w ramach tego, że nie może wykładać. Yy, z tego, co ja pamiętam, to ty siódme niebo bardzo namiętnie tam podsłuchiwałeś na swoim odtwarzaczu. No ba. Ja w siódme niebo słucham cały czas. Fajna rzecz, bo w, w tym odcinku się otrzemy o Natanka dwa razy. Jest to kazanie, które można wysłuchać także na stronie księdza Natanka. Tematyka, moi drodzy, wszystko zaczyna się od tego w tym odcinku, od omawiania pewnego artykułu, który nosi nazwę nieposłuszny, i w ten sposób jest to rozpatrywane. Strasznie kontrowersyjna postać. Jeżeli macie trochę czasu, wsłuchajcie się w te słowa, bo możecie wyciągnąć z tego wnioski. Jakie? No to już jest wasza sprawa. Ja wyciągam swoje, inni ludzie wyciągają także swoje. Jest to sprawa indywidualna dla każdego z nas. Nie mówię, że jest, nie jest to podcast niewarty słuchania, ponieważ na dziewięciu głosujących ocen w katalogu polskich podcastów średnia tych ocen to jest 8,3%. Także nie jest źle. Kto przesłucha, wyciągnie własne wnioski, kto nie, no po prostu nie będzie słuchał. Halo, halo, halo. Tak, czy słyszymy no, się, słyszymy, czy ten... nadajemy na tych samych falach? E... Podejrzewam, że nie. Jeżeli jesteśmy przy księdzu na tanku, to myślę, że kolejnym podcastem może być idealnie pasujący tutaj sklepik z horrorami. Mhm. Może być, Jacek i Patryk, dwaj panowie, którzy raczą nas dość często właśnie swoimi produkcjami, opowiadają o filmach klasy B i w tym odcinku, nie, w tym odcinku będzie zupełnie inaczej, będzie to film Briana de Palmy, uznanego reżysera, bynajmniej ja go cenię, i będzie to film na podstawie prozy Stephena Kinga pod tytułem Carrie, Moi drodzy, jak to wszystko wygląda? Jakie były perturbacje na planie filmowym? Naprawdę bardzo dobry podcast. Na 8 głosujących 8,5 gwiazdki dostał. Wszystkich zapraszam. Podcast jest dość długi, ale jeżeli ktoś się wsłucha, to wciągnie go bez reszty. Pełne informacji oczywiście niezwiązanych z filmem. Na początek, jak to zwykle u chłopaków w sklepiku z horrorami, a dopiero później jest jazda po curry, Scary i ogólnie bardzo, bardzo fajny podcast. Kolejny podcast to napisy końcowe, trzynaste wydanie tego podcastu Bader Meinhof, film z 2008 roku i tutaj autorzy tego podcastu czyli Spokojny i Śmietana no spokojny, faktycznie spokojny ja po raz pierwszy słuchałem napisów końcowych które niedawno pojawiły się w katalogu, jak już wspomniałem na początku dzisiejszej audycji I powiem Wam bardzo szczerze, nasi drodzy słuchacze, że podcast, yy, napisy końcowe nie skupia się tylko na takich nowościach filmowych, ale na przykład na filmach z 2008 roku, tak jak w tym przypadku. I tutaj panowie, oprócz tego, że mówią o filmie, to przeprowadzili bardzo fajną sondę uliczną, którą, jak Robert stwierdził, nagrali czym? Bożdziem. Ale to każdy kiedyś się dorabia tego dobrego sprzętu, nie? To nie będziemy... No, no tak. Przychodzi taki moment, że stwierdzamy, kurde, to tam szumi, piszczy, skrzy skrzeczy, yy, drażni słuchacza w ucho, nie? I wtedy wtedy za załatwiamy sobie ten lepszy sprzęt. I my tam nie jakoś, nie jakoś specjalnie, żebyśmy nakła nakłaniali i namawiali, ale polecamy, nie? Prawda, że to jest jakaś taka inna radość słuchania wtedy, bo yy, Muszę przyznać, że panowie są bardzo, ale to bardzo, yy, ja wiem, czy przygotowani. No. Wiedzą, o czym mówią, albo yy, wydaje im się, że wiedzą, o czym mówią. Może tak. Ale mnie przekonują do tego, o czym mówią. Akurat w tym, w tym tygodniu będziemy omawiać, znaczy w omawieniu tygodnia będziemy omawiać dwa odcinki napisów końcowych. Żeby było śmieszniej, złożyło się tak, że oba filmy widziałem i jeszcze, żeby było śmiesznie, oba filmy widziałem w kinie także spokojnie mogę polecić właśnie Bader Meinhof, bo historia jest bardzo fajna i jeżeli ktoś lubi grupy europej europejskie terrorystyczne, może sobie pooglądać jak, jak to było w filmie co prawda nie jest pokazana końcówka tej historii całej, ale jeżeli ktoś chce pogrzebać, to na pewno w internecie wynajdzie jak to się skończyło mnie troszeczkę w końcówka filmu właśnie zawiodła bo ja tą historię doskonale znam No, ale naprawdę świetnie się oglądało, i spokojne oraz śmietana dobrze prowadzą. Mam pewne zastrzeżenie do nich, ale to zastrzeżenie będzie przy następnym omawianym odcinku. Dobrze. Trafiamy na kolejny podcast, a jest to podcast Pichontarium, czyli Marcin Czerczak, zwany Pichontem. Wypuszcza podcast zatytułowany Podcasterskie wykopaliska. No i właśnie o czym w tym podcaście Pichont zaprasza nas na kulisy pierwszego w Polsce wzlotu podcasterów. Tutaj czytam z show pomimo tego że odcinek słuchałem. No właśnie bardzo fajnie słucha się podcasty w których byliśmy tam jako osoby współtowarzyszące osobie która te podcasty rejestrowała. Bo wtedy sobie człowiek uzupełnia detale o te obrazy które widział. Bardzo fajne doświadczenie. Tak sobie pomyślę. Ja ze swojej strony mogę tylko dodać, że bardzo fajnie słucha się takiego podcastu, w którym nawet się nie uczestniczyło, tak jak było w moim przypadku, za co serdecznie wszystkich przepraszam i to był przedostatni raz, bo na pewno jeszcze taki numer raz w winę. Znaczy, co Ciebie, Robert, nie, Ciebie Robert nie był e... I tam była tylko moja tekturowa postać, także wszystkie te toasty w moją stronę kierowane niestety były tylko przyjmowane na dyktę. Także jeszcze raz jeszcze raz przypominam, mnie A, tam nie to, było. To dlatego, dlatego mi nie oddałeś za zapytanie? Nie, ponieważ to zjadła te, tektura, także jakbyś chciał, to, to się tekturę tam została, gdzieś stoi przed zalewem koło, koło roweru, który przycieka. W odcinku, moi drodzy, tak jest, w odcinku, moi drodzy, Troszkę, troszkę inne spojrzenie na wzlot podcasterów, bo były nie tyle, że kolisy, jakieś pikantne szczegóły, ale było wyjście, gdzie jak to Pichont Marcin, kiedy z nim rozmawiałem na Skype'ie, powiedział, zobaczyliśmy tablicę, teren prywatny, wstęp wzbroniony, no to co? no to idziemy, no i weszli i trafili chłopaki na, na wykopaliska i jest rozmowa o dawnych kulturach które w Polsce żyły i pełno dziwnych pytań, fajne odgłosy w tle, a oprócz tego moi drodzy kto by chciał, jest konkurs zorganizowany przez Pichonta i ten konkurs jest tylko dla słuchaczy nie dla podcasterów a jaki to konkurs? Okay. Oj, wystarczy sobie przesłuchać cały podcast dla też również, ty Robert możesz wziąć udział w tym konkursie Ja na pytanie odpowiedziałem, zanim przesłuchałem podcastu, także no, nie wiem, czy to była jakaś frajda. Aha, rozumiem. Ale jak, jak zanim przesłuchałeś podcastu? To jest niemożliwe, bo. To jest możliwe, ponieważ nagrywamy w piątek, jest, no, już teraz jest sobota, bo akurat u mnie wyskoczyły 40 na guciku. Też... A ja już mam przesłuchany. A tak... ktoś resetował zegar, chciałem powiedzieć. No widzisz, Zaprzyłeś. spsuło się. A ja mam przesłuchane już podcasty z soboty Och, i niedzieli. Jesteś po prostu szalonym słuchaczem polskich podcastów. Wracając do Pichotarium, to nie tylko słuchacze, ale także inni podcasterzy mogą brać udział w tym konkursie, ale podcasterzy, którzy nie byli na zlocie. Tak. No i po prostu osoby, które nie były na zlocie, mogą odgadnąć właśnie, jakie osoby brały udział podczas nagrywania tego podcastu. Myślę, że o zlocie podcasterów będziemy jeszcze mówić podczas omawiania innych podcastów, które no, będą które co najmniej ze zlotem podcasterów związane. I co ja chciałem powiedzieć, to jest pierwszy podcastofon po zlocie, w którym jest ktoś, to znaczy ja, który może coś na temat zlotu powiedzieć bo są głosy takie, że po prostu nic nie chcemy powiedzieć, wszystko zatajamy, nie ma odcinków, tam naobiecywali, a teraz nic nie ma. Jezu, jesteśmy w ogóle niedobrze i tak dalej. No. Jesteśmy, no jesteśmy, jesteśmy niesforni, nie da się z nami jechać. Ale o wzlocie za chwileczkę, a my pędzimy dalej, czyli do podcastu o piwie, a to już 53 wydanie podcastu Mateusza Baniuszewicza o piwie Niemieckim, z niemieckiego sklepu, ale jednak zakupionego w Polsce za niewielką kwotę. Od której pani odliczy nam jeszcze grosika i wyda go podczas tych zakupów. Tak i nie jest to 199. 19 ale nie jest to 19,66. Cześć. No to jak może być do aha, do tej pełnej kwoty. Dobra, odcinek 53 u Mateusza Baniuszewicza, czyli u Bani, podcast o piwie. Odcinek nosi tytuł, nie wiem teraz jak, jak to przeczytać, bo jeżeli jest Stefans napisane, to chyba powinno być Stefans brał Schwarzbier i jest to piwo czarne. Czarne jak noc albo jak serce pa. Czarne popy. jak piekło. Czerwone jak coś tam. A mnie bardzo zainteresowa... zainteresowało to, że Mateusz tam mówił o y, tych Weisbirach, czyli o białych piwach i że te białe piwa to są pszeniczne piwa. A mi się białe piwo automatycznie kojarzy z piwem y, Pilsem takim słabym. Nie wiem dlaczego. Może źle myślę. No ty masz coś do masz coś do tego? Do piwa z na Do Pils pilizlu to mam całkiem niedaleko rzut beretem, jedziesz tam na tarnów i jest pilzno a w ogóle w czy w pilźnie robię nie, no. nie chleb w pilźnie mają dobre przejdźmy może do następnego odcinka ponieważ może się zaraz zdarzyć coś takiego że będę starał się tłumaczyć długo i namiętnie Używając gestukulacji, mogę coś zrzucić, a nie, chciałbym zrzucić swojego kufla z piwa. A który czy w twoim kufru znajduje się Schwarzbirr? Nie, u mnie się znajduje świetny leżak. Czyli świetny leżak. Jak wypijesz. Tak bardzo jak, świetnie leży. Jak świetnie leży. To piwo, błonie. to później świetnie leżysz. Czyli to jest takie piwo nasenne. Nie, to jest piwo, które ma zawartość alkoholu 4,1%, także naprawdę trzeba dużo wypić, żeby się poczuć. Czuję się skrzywdzeni w Czechach. W żadnym wypadku nie jesteśmy wcale skrzydzeni, a ja chciałem mu powiedzieć o Michale, czyli Miśku F., który tworzy podcast Selekcja i Selekcja znowu się ukazała, 29. odsłona. I dziękuję Ci serdecznie, Miśku, ponieważ dopiero teraz się dowiedziałem, co to jest dubstep. A w takich klimatach dubstepowych będzie utrzymany ten odcinek właśnie. Będzie muzyka, która jest... Właśnie, jak określić dubstepa? Kiedyś się pytałem Kaspra Varguły, co to jest Dabstep, bo on uwielbia ten rodzaj muzyki i powiedział, że to jest taka świetna muzyka. Więc wszyscy, którzy nie słyszeli tak samo jak ja, którzy wyszli z rezerwatów i usłyszeli coś o Dabstepie, polecam przesłuchać. Dość ciekawy miksik. 4 osoby głosowały, 5,5 punkta. No, powiem, powiem, że. Dla tych, którzy lubią dubstep, na pewno będzie to coś, coś fajnego. Jak ja mogę to ocenić? Muzyka elektroniczna z czymś? Yy, wokodery? Wokalizy? Coś w tym stylu. A my myślę, że to jest ten czas, w którym ja powinienem ściągnąć selekcja podcast 029 i przekonać się, czym jest dubstep? A też nie Rozumiem. wiesz? Powiem Ci tak. Kasper mi powiedział, że to jest taka fajna muzyka. Powiem Ci tak, że ja czasami mam taką refleksję, że za moich czasów Ale wstyd mi jest to powiedzieć, żeby mnie ktoś nie opieprzył, bo ja ciągle młody jestem i czuję się młody. Ale za moich czasów... Dobrze, przejdźmy do kolejnego podcastu, którym jest For No Reason epizod 10. Naga prawda. A tak na... na... Nie, no rapda, Naga, jeżeli rap, Ale jaka fajna. To tak jest, jest taka, kurczę, widzisz. Mózg ludzki działa tak, że uzupełnia pewne słowa tak, jak one powinny prawidłowo funkcjonować. A tutaj... No u Ciebie tak to działa, ja nie posiadam tego narządu, także a, przeczytałem tak jak to jest napisane. z podcastu For No Reason. Unfa, czyli. Ufa. Ale właśnie, a w tym odcinku, bardzo długim, Unfa wybrał się do lasu i w tym lesie opowiada nam przeróżne rzeczy o nagrywaniu, kablach i przeróżnych tego typu ustrojstwach. W ogóle w podcastach Unfy to jest jeden wielki miks śpiewania, krzyczenia, mówienia, takich bardzo pozytywnych akcji, które po jakimś czasie mogą być... No nie wiem, Unfy sobie trzeba dawkować, żeby się po prostu nie przesycić tymi jego podcastami. A akurat ten odcinek przesłuchałem cały, podczas gdy robiłem jakieś inne rzeczy włączył mi się multitasking czyli wykonywałem jedną czynność a y, częścią drugiej półkuli słuchałem podcastów for no reason i Unfa rzucił takie wyzwanie dla podcasterów i wszyscy się zastanawiali jakie to wyzwanie jest czy chodzi o to żeby wszyscy tam y, rapowali, krzyczeli, miksowali i tak dalej, ale okazało się że Unfa po prostu y, rzucił wyzwanie polskim podcasterom y, i kto zrobi tak jak Unfa kto nagra pełen odcinek swojego podcastu, będąc nago. A czy, czy epizod 10 hmm. Unfy można na, y, zaliczyć y, f, f, po prostu y, w ramach tego, że po 10 odcinkach zostaje się podcasterem? Czy Unfa jeszcze musi wskoczyć do wanny i nagrać odcinek wannowy? Jak myślisz? No słuchaj, ja, znając, znając, znaczy z tego, co słyszę u Tobiasza, No to poznając tego gościa po jego podcastach, ja śmiem twierdzić, że on do tego lasu poszedł z wanną. A w ogóle jego wszystkie podcasty były nagrane na wannie. On grał na spodniach, na wannie, na desce klozetowej. Słuchaj, z tego co pamiętam, chociaż tego nie, ostatniego nie jestem pewien, na wszelkich różnych rzeczach, a kto by chciał jeszcze sobie coś tam z UFO przesłuchać, to ja polecam jeden z archiwalnych odcinków, kilka odcinków do tyłu, jest wywiad z umf właśnie w audycji mobilnych i Geek Cloud. A my jesteśmy już przy 27 sierpnia. Tam właśnie UFA opowiadał o narzędziach, które używam do tworzenia muzyki, o różnych programach i bardzo fajnie gadał, chociaż ja nic z tego nie rozumiałem, ale miło mi się go słuchało, ponieważ lubię słuchać ludzi, którzy mówią o czym mają jakieś pojęcie. I w tym odcinku akurat nie będzie żadnych syntezatorów, Nie będzie programów, ale będzie Samsung Galaxy i Kajetan oraz Damian, właśnie w audycji mobilnych powiązanych z Geek Cloud, będą mówić o tym, że Unia Europejska zabrania sprzedaży Samsungów Galaxy. No nie jest to tak źle, chyba, jak, jak chłopaki opowiadają, no ale no chyba coś ty więcej o tak, tym wiesz, prawda? Ja wiem, że w ogóle Apple postanowiło ukrócić proceder, jakim była sprzedaż Samsungów Galaxy Tab i podłożyło taką świnkę firmie Samsung, że po prostu tam ukradli patenty, coś odgapili, coś jest podobne i tak dalej, tylko Apple nie przemyślało sprawy do końca i troszeczkę zmanipulowali te swoje prospekty, które miały udowadniać, że oni ukradli im te y, patenty i pomysły i, i troszeczkę za bardzo upodobnili tego Samsung Galaxy Tab do y, iPada w rzeczywistości aż tak podobny nie jest więc y, Galaxy Tab możemy sobie śmiało kupić w całej Unii Europejskiej ale jednak y, telefony Samsung Galaxy i tu chyba chodzi o nie wiem o dwójki bo, bo jedynki już w sprzedaży y, nie są tak bardzo propagowane jak wcześniej No dobra. O, na Allegro chyba strzesznie. dwójka, to sprzedają dwójkę. I Apple po prostu chce wykościć konkurencję. No i bardzo skutecznie, bo doprowadzili do tego, że Unia Europejska zabroniła sprzedaży, znaczy nie Unia Europejska, to jest na zasadzie takiej, że Apple doprowadziło do tego, że w Unii Europejskiej zakazano sprzedaży Samsungów Galaxy, ale ten zakaz na chwilę obecną obejmuje dwa państwa. Jednym z tych państw jest, jeżeli się nie mylę, Holandia, która była głównym dystrybutorem Samsunga na Europę. Czyli odcięli największe źródło dystrybucji Samsungów w Europie. Dokładnie. A my przeskakujemy do 28 sierpnia, kiedy to Łukasz Papa Mocyk z podcastu Papa Kafa opublikował 75. odcinek, który nazywa się albo patrząc na nawiasy, albo nie patrząc, to adekwatnie. Albo pozlot, albo polot. I w tym odcinku powiem szczerze, że tak ściągnąłem, wrzucam na słuchawki, patrzę na długość trwania, no taki podcast papowy, naście minut. I papa swoim czarującym głosem, który przed chwilą słyszeliście, jeżeli chodzi o sferę Apple'a i właśnie Samsungów oraz Holandii, pozdrawiamy jeszcze raz Przemiona, opowiada, o czym też on nie będzie mówił, o butlach przyjaźni, o dworcach w Kotomierzu, o pięknych rzeczach, o których już mogliśmy słyszeć w innych podcastach, omawiających właśnie wzlot polskich podcasterów i wzlot słuchaczy, I na końcu papa mówi, że o tym nie będzie mówił, bo to jest takie indywidualne i tutaj ten. Czyli zrobił reklamę Korasowi, krótko mówiąc, mi ciśnienie podniósł, a jestem nadciśnieniowiec, także musiałem łyknąć cztery tabletki, w tym jedną niebieską i wszystko stanęło mi przed oczami. A się Robercie napić nalewki za Aroni na zbicie ciśnienia. Jeżeli chodzi o zlot polskich podcasterów, to jak już wspomniałem wcześniej, Jest to taka pierwsza audycja, w której można przybliżyć troszeczkę zlot polskich podcasterów. Ja bardzo serdecznie chciałem podziękować wszystkim osobom, które przebyły na ten zlot w imieniu całej redakcji podcastofonu, w imieniu wszystkich, którzy ten zlot organizowali, a przede wszystkim w imieniu Roberta, który wymyślił miejsce, który zorganizował te wszystkie pokoje, który starał się jak najbardziej zorganizować nam czas jeżeli chodzi o zlot to ktoś tam pisał, że jak to przecież ludzie się spotykali to nie jest tam, dlaczego oficjalny dlaczego nieoficjalny to, to, to, to nie pierwszy zlot i tak dalej dlaczego my to nazywamy pierwszym zlotem dlaczego my to nazywamy oficjalnym zlotem był to pierwszy zlot organizowany przez podcastofon i może dlatego dlaczego oficjalny Dlatego, że po prostu na łamach podcastofonu zaprosiliśmy wszystkich, po prostu wszystkich, niezależnie czy jesteś podcasterem, czy jesteś słuchaczem, czy jesteś żoną podcastera, żoną. Albo jeżeli nagrywasz bez tak, kitu, dajmy na to. Jeżeli nagrywasz bez kitu, jeżeli jesteś audioblogerką, my zaprosiliśmy wszystkich bez wyjątku. Ktokolwiek jest w jakikolwiek sposób zainteresowany podcastofonem, podcastami, podcastingiem, jest związany z osobami, które są związane z podcastingiem, z nagrywaniem, to my tych wszystkich ludzi zapraszaliśmy bardzo serdecznie właśnie do tego miejsca i sporo z tych ludzi odpowiedziało na nasze zaproszenie. Ja wiedziałem, że ktoś może powiedzieć, że to jest garstka, ale wiecie, że środowisko podcasterskie, środowisko słuchaczy nie jest tak naprawdę wielkie. Jeżeli powiem, że przyjechało 10% tego wszystkiego, to będzie to naprawdę dużo. To, znaczy, to znaczy, że jest nas 170 to Jest sztuk. nas 170 sztuk. No, byłoby dobrze. Wydaje mi się, że byłoby dobrze, gdyby faktycznie... Pozdrawiamy wszystkie Pozdraw... boty z Chin, które tak, pobierają tak. mój podcast. Pozdrawiam wszystkie boty z Chin. Ja pozdrawiam wszystkich tych, którzy byli na zlocie podcasterów. Ludzie tam piszą pod przeróżnymi odcinkami, że... No, że po prostu nikt nie chce powiedzieć, co się działo, co było i tak dalej. Ja pisałem u siebie i teraz powtórzę to drugi raz, że... Po prostu co nie po prostu pamiętają. Nie, nie. Prawda jest taka, że zlot podcasterów odbył się tam, gdzie się miał odbyć. Podczas naszego zlotu był tam również zlot po motocyklistów. Co bardzo... Jeżeli to, było, jeżeli to było 10% tych motocyklistów, co są w Polsce, to znaczy, że w Polsce ich jest 8 tysięcy. więcej. Ale tak, bardzo no. fajnie wypełniło nam czas to, że tam odbywał się zlot motocyklistów. Podejrzewam, że gdybyśmy przyjechali tam sami, to troszeczkę kisilibyśmy się we własnym sosie. A tak, to było sporo atrakcji, w których mogliśmy brać udział. Były koncerty, e, mieliśmy zapewnioną e, gastronomię, po prostu mogliśmy iść sobie, zakupić jakąś tam karkuweczkę, e, kiełbaskę, czy, czy, czy coś e, tam pełnowartościowego skonsumować, moglić ponownościowe oczywiście jakąś zupkę mogliśmy sobie y, tam na miejscu nabyć. Tak, tak. Były tak. koncerty, były atrakcje w postaci y, jakichś tam y, konkursów dla motocyklistów. Y, koncerty do białego rana, jak skończyły się koncerty, to grała muzyka. Y, muszę powiedzieć, że po prostu czas był wypełniony na maksa, ale nie jest też tak, że my się skupiliśmy tylko na zlecie motocyklistów bo Robert załatwił nam taką piękną, fajną salkę w podziemiach ośrodka i tam przez dwa dni wieczorami mogliśmy się wszyscy e, zebrać, wszyscy spotkać, e, wygadać się do granic możliwości e, na wszelakie e, tematy, które nas nurtowały, podcastowe, około podcastowe, życiowe, bo i takie były poruszane. E, ktoś może się zastanawiać, że jak to teraz tam, nie ma relacji ze zlotu i tak dalej, ale większość ludzi Między innymi ja zostawiłem swój złów w pokoju i stwierdziłem, że po prostu to jest czas na to, żeby spotkać się z prawdziwymi ludźmi, porozmawiać z nimi, a nie czas na to, żeby nagrywać. Jeżeli ktoś jeszcze zastanawia się, kto był na zglocie podcasterów, to powiem, że tak, oprócz mnie był Arek z podcastu Ruszaj się Bruno, dawne Retro Radio, Cepani Podcast. Był Maciej z podcastu bez nazwy, była Kasia z niemównikom, był Robert Five O'Clock, który nie nagrywa e, ze swoją szanowną pułówką, która tydzień później stała się jego szanowną małżonką. Tak, bardzo przepięknej urody, w ogóle Viola jest bardzo fotogeniczna i Viola jest, y, trzeba powiedzieć, słuchaczką polskich podcastów, także mniej więcej wiedziała z kim się tam na miejscu spotka, co bardzo nas cieszyło. Był Jacol, tak. czyli Gacol, czyli Gacek Plecotus, był Szymon Wygnański, czyli Cienie Przyszłości, yy, oprócz tego był także Pichon, który na ostatni gwizdek można powiedzieć przyjechał, był także Pepe, który, którego papa zapomniał wymienić, ponieważ siedział obok niego w samochodzie, jak jechali 14 tak. godzin, w korkach stali i te inne rzeczy. Była Ajka, słuchaczka polskich podcastów, a przede wszystkim go bardzo gorąco pragnę pozdrowić, ponieważ ja miałem łączność z tą grupą podcasterów, jednokrotną co prawda, ale zdążyłem chwilę porozmawiać. Była także Amazonka i był Paweł, to są osoby, które udzielają się w kontestacji i także chciałam ich bardzo serdecznie tutaj też pozdrowić. I nie wspomniałeś o kimś, kto na zlot polskich podcastów pojawił się z bardzo daleka mianowicie o Łukaszu Witkowskim z podcastu Polskie Detroit Łukasz pojawił się z, z obstawą, a obstawą Łukasza był między innymi y, były raper można powiedzieć ART -E. Arte, tak czyli człowiek, tak który naglał kiedyś taki kawałek o polskim podcastingu tak jest, a, a skoro już jesteśmy przy Łukaszu Ja cały czas mam jakieś takie dziwne wrażenie, że kogoś ominęliśmy, ale no mnie tam nie było, także cóż, o nieobecnych nie będziemy rozmawiać, dla mnie wszyscy byli nieobecni. Skoro jesteśmy przy Łukaszu, to Polski Detroit, 305 odcinek, 28 sierpnia i w tym odcinku usłyszymy przede wszystkim temat, który mnie bardzo zainteresował, to jest temat wody, filtrów wodnych i tych innych rzeczy. Dalej Łukasz prowadzi temat uwierzenia w Detroit, czy z tym miastem jeszcze da się coś zrobić. A żeby było ciekawiej, to na początku usłyszymy o osobie, która nazywa się Dick Pultak. A, a w show notesach do tego podcastu możecie znaleźć adres do internetowej telewizji Lublin, gdzie znajduje się wywiad z Łukaszem Witkowskim i tam właśnie pani redaktor w dużej mierze wypytuje Łukasza o podcasting, o podcasty, a Łukasz właśnie tam pięknie prezentując polski podcasting między innymi wspomina o zlocie podcasterów. Jeżeli już jesteśmy przy e, rzeczach, o osobach, o których warto wspomnieć, to może byśmy wspomnieli o panu Janie. Pan Jan, osoba, która przyjechała do Kanady w 1947 roku, został wspomniany w historii mojej emigracji, czyli podcaście Małgosi i Artura. Odcinek numer 19, jest to odcinek z 29 sierpnia i w tym odcinku usłyszymy nagranie, które nie zostało wykonane właśnie przez Małgosi i Artura, tylko przez znajomych pana Jana, ponieważ pan Jan odszedł do lepszego świata, Ale to co miał do przekazania zostało utrwalone, zostało nagrane i po delikatnej obróbce zostało przedstawione właśnie w historii mojej emigracji. Moi drodzy, w jaki sposób zrobić Wam Wambuko Anglika na statku, kiedy płyną żołnierze i nie wiedzą dokąd płyną? Chodziło o bruk wtedy. Yy, wiele ciekawych informacji yy, naprawdę wspaniały, wspaniały podcast kawał dobrej historii, która już, jakby ktoś pomyślał, z tym człowiekiem mogłaby przeminąć na szczęście dzięki znajomym pana Jana i w tym momencie dzięki właśnie prowadzącym historię mojej emigracji ta historia dalej żyje, ponieważ my jesteśmy w stanie tego wysłuchać a kolejnym podcastem jest Tyflo Podcast w Radiu N yy, Web 2.0 i serwisy społecznościowe No i, w, no i po mhm. prostu, jak w tytule, tak w podcaście panowie rozmawiają o serwisach społecznościowych. Tak jest, czyli wszystkie wszystkie Google Plusy, wszystkie Facebooki, można pod to też naszą klasę podpiąć. Te wszystkie rzeczy, wszystko związane, okraszone, w oczywiście Web 2.0 i na ten temat... Wszystko praktycznie dość ciekawy, dość ciekawy materiał przedstawiony przez Pawła oraz Michała. A teraz pędzimy wprost do Warszawy na taras jednego z polskich podcasterów, na taras Pichonta. I Pichont w podcaście Pichontarium przenosi nas na swoją działkę. Pichontarium zatytułowane Oferta na Internet oraz Gacie I oferta na internet, Gacie i Ojca Świętego. Jakoś tak tak śmiesznie troszeczkę. Tak jest. Oferta na internet, Gacie i Ojca Świętego. Dokładnie. Dobrze. Tak, bo to była taka potrójna oferta, można powiedzieć. Zresztą to były dwie oferty, w tym jedna Rozumiem. była podwójna. Oferta na internet, Gacie tak. i Ojca Świętego. To co po prostu źle odczytałem. Tak jest. To mi ten... Tak, tak. Nie, nie chodziło o to, że ktoś sprzedaje na ebayu Gacie Ojca Świętego. Chodzi o to, że Agnieszka, czyli Pichontowa, porozmawiała z operatorem pewnej sieci, która nie będziemy jej reklamować, bo po co sieci Orange robić jakąś reklamę. Dostała informację, że będzie fajny internet. Tutaj Teges, kurier przywozi dwie karty SIM i wychodzi na to, że za to trzeba płacić dużo. Jak z tego wybrnąć? O, no, Pichąt jeszcze nie wie, ale stara się i o tym mówi. A oprócz tego usłyszymy o tym w jaki sposób po porodzie wypełniając ankiety i marząc o tym, że dostaje się jakieś darmowe kaszki, darmowe przesnidawki. jak się mówi przesnidawka po o, polsku. Nie mam zielonego pojęcia o czym ty Robercie do mnie. No to takie słoiczki takie z takimi tymi, takie jedzonka dla dzieci, takie gotowe zmiksowane, to wygląda nie, to jak to się ten... mówi to czy Gerberki albo coś takiego, to od firmy. No to jest ta firma, Ale która mam... to robiła, niemiecka zresztą nie takie jest. Co to się nazywa? U nas było No i właśnie, ale okazuje się, że pewna firma renomowana wysyła bieliznę, a dokładnie mówiąc gacie. majtki. Mało tak, gacie, w rozmiarze S, żeby było śmiesznie, bo to wiadomo, że kobieta po, w połogu, po pourodzeniu dziecka dalej trzyma rozmiar S, albo nawet XS może mieć. W niektórych państwach jest to możliwe, być może. E, oprócz tego, żeby mąż nie mówił, że żona musi 70 kilka zeta wywalić za e, te gacie, e, dostaje mąż e, medal z Ojcem Świętym i może sobie kolekcjonować dalej za jedyne 14,99, albo coś mnie cena zmyliła, bo to cały czas te piwo bani, też szwarc mi krąży w głowie, ale ono kosztowało ten złoty 99. Jest. Także na pewno do tego 14. piwa nie jest to dodawane. E, 14, tak, tak. Papa ma notatki przed sobą, w, także on czyli pewne w z gaciami tutaj. to jest tak? fajna historia, bo po prostu e, oferta jest tak sformułowana, że nie możesz tych gaci odesłać, jeżeli je otworzyłeś, czy coś takiego. I teraz pytanie, jak masz sprawdzić, czy one faktycznie pasują na ciebie? W sensie na twoją kobietę pociągi. No właśnie, bo... Ale co tu, co tu, to jest tylko jedno wytłumaczenie. No, co tu wiele mówisz. Musicie posłuchać pichontarium, musicie posłuchać y, gościa... Marcina a nawet tak, która tłumaczy tak. jak zawiła jest ta oferta i po prostu jak postępować żeby nie dać się totalnie nadziać ja się cieszę że nie jestem kobietą po prostu bo jakby dali jakieś do podpisywania jakieś, jakieś ankiety tam do wypełniania to autentycznie wolałbym nie wiem co przejść jeszcze kolonoskopię no głowę. Mm, to robiłem, jak byłem w przedszkolu. A przejdźmy, a propos przedszkola, no to wiadomo, że facet dorosły to jest takie dziecko, tylko że po prostu wyższe i w niektórych miejscach ma owłosienie albo innie. Odcinek 9 z 30 sierpnia podcastu Ruszaj się Bruno, czyli Arek Trendowski, który został tutaj już wspomniany Arek, w podcastie. Arek Trendowski jest co gdzie nigdzie nie ma owłosienia, gdzie nigdzie ma z Twojego opisu wynika. Ty byłeś, ty byłeś u nich, z tego co pamiętam, spotykałeś się, chodziłeś po Gdańsku Ech. i mogłeś zobaczyć, Arek gdzie Trend... nie, gdzie ma chcę, to Chcę oficjalną po prostu informację przekazać na podcastofonu, taka odrobina prywaty. Arek Trendowski jest najlepszym przewodnikiem po Gdańsku w polskim podcastingu. Jeżeli kiedykolwiek znaleźlibyście się w Gdańsku mielibyście możliwość bycia w Gdańsku wtedy, kiedy w Gdańsku jest Arek Trendowski, to to jest jedyna i najlepsza osoba, która po tym Gdańsku Was oprowadzi, e, jeżeli chcecie zobaczyć fontannę i pomnik chłopca z bębenkiem e, z powieści Gintera Grasa. Arek nadaje się do tego idealnie, mhm. a drugiego dnia zabierze Was na ulicę Długą. Rewelacja. Ale wróćmy do podcastu. Robercie. Tak, ja już nie będę tego gdańskiego żurawia zapuszczał w Twoje notatki, chciałem tylko powiedzieć, że na zlocie podcasterów Arek stał, rozmawiał, raptownie trafiło go, trafiło go jak piorunem, chwycił swój zoom w ręce i stwierdził Idę do motocyklistów, będziemy rozmawiać. Co z tego wyszło? Dlaczego skwara podawał się za motocyklistę i dlaczego występował w koszulce, która miała jakieś czeskie napisy. O tym będzie w odcinku. Mało tego, usłyszycie Anię ortodoks, która wspomina o tym, jak to jeździła na motocyklu i w jaki sposób tych motocykli się bała i dlaczego się jeszcze dalej boli i. Pełno różnych dziwnych informacji. Usłyszycie także właśnie motocyklistów, którzy są nieziemskimi ludźmi. A początek podcastu, kiedy to Arek tłumaczy, co to jest podcasting, jest Tak, nieziemski. ja w ogóle chciałem powiedzieć yy, przy okazji tego podcastu, że yy, nie tylko Arek, w zasadzie to Pichon powinien zostać nowym królem polskiego podcastingu, bo był osobą, która podczas zlotu podcasterów i z lotu motocyklistów ze swoim mikrofonem, ze swoim zoomem była wszędzie nagrywała wszystko robiła z z zdjęcia, osoba Robiła zdjęcia po prostu wszystkiego i wszędzie. Pichon potrafił wejść na scenę w najmniej spodziewanym momencie i nagrywać na przykład młodą dziewczynę, która grała bardzo piękne utwory na gitarze. Potrafił wejść podczas, podczas koncertu i zrobić zdjęcia w wokalistce. No, rewelacja, nie? A drugą osobą to jest Arek. Arek, który jak drugiego dnia się chłopak rozpędził, tak już chyba do końca zlotu nagrywał wszystko co się działo i na pewno ma chyba z 30 gigabajtów ryków motorów no właśnie Alek czekamy na, na po prostu na to aż wygrzebiesz ze swojej podcastowej piwnicy te wszystkie materiały które się nagrały i które nie są przesterowane bo bo tam podczas tego zlotu ryk silników motorowych to było coś co warzyszyło nam nieodłącznie no i y, Przester to po prostu taka y, y, tymczasowa ksywa y, Arka, Arek Przester Trendowski. Chociaż, chociaż nie zapominaj także o tym, że jak wracałeś do domu już ze, z lotu no to pierwsze co, jak chciałeś nagrywać właśnie jakiś podcast nie nagrałeś go ponieważ pierwsze słowa to były WITA SIĘ Z WAMI PAAA pa. <grystanie> Suzuki Dobrze, kolejny podcast to napisy końcowe 14 wydanie tego podcastu o północy w Paryżu film z 2011 roku reżyser No i to teraz jedno takie pytanie bo wiesz co, ja byłem na granicy niekoniecznie wytrzymałości, ale tej właśnie polsko-czeskiej i tam sobie lubię zajeżdżać do baru. Mają bardzo fajną kiełbasę toruńską, do tego biorę cztery buły i dużo musztardy. I siadłem, pech taki jest, że tam jest telewizor postawiony. Yy, jadłem tą kiełbasę i bułki 20 minut. Cztery razy ta reklama filmu poleciała. Prawdę mówiąc, Lubię, cenię Woody'ego Allena, ale czy jest sens promowania miast przez właśnie filmy Woody'ego Alena? O tym będzie w odcinku o północy w Paryżu, film z tego roku, właśnie w tym momencie w waszych kinach, także możecie lecieć, a spokojny i śmietana wszystko wam na spokojnie i ze śmietanką wytłumaczą. Podcast jak najbardziej fajny, ale tutaj mówiłem przedtem, że muszę się doczepić do czegoś. Panowie, dajcie skończyć drugiej osobie. Nie zachowujcie się tak samo jak my, nie, chociaż nie, jak u nas się, jest to łatwiej, bo, bo nagrywamy na dwóch skończyć. mikrofonach. Co, masz swoje kino? No właśnie, mam swoje kino. Moje nazywa się Wesmir, czyli swoje Kosmos. Kino. Wszechświat to jest dokładnie. Nie mam swoje kino. No, no to s -s słuchaj, napisz do tego burmistrza, czy tam kogo tam macie list, petycje i na pewno otworzą, być może nawet o, multiplexa. Dobra. Jutro piszę do pana Janka. Albo i singleplexa Singleplex. też może być. A co do, co do odcinka właśnie, jeżeli nagrywacie przez jakiś komunikator, moi drodzy, moja droga śmietano i mój drogi spokojny, to postarajcie się troszkę tak, ja wiem, że chcecie dużo informacji przekazać, ale zrobiliście kilka razy tak potwornego naleśnika, że ja tego podcastu przesłuchiwałem dwa razy. Ten podcast przesłuchiwałem dwa razy, no tak raczej by trzeba było powiedzieć, bo autentycznie non comprende senior było. Ale zrozumiałem i, i tak się zastanawiam, ale chyba do kina na to nie pójdę, poczekam aż się pojawi w Dobrze. I w ten sposób pędzimy do kolejnego podcastu. Kolejnym podcastem jest podcast z Wrocławia, nagrany w Koronowie, czyli podczas Zlotu Podcasterów. Jest to podcast Macieja Skwary. 108 wydanie tego podcastu zatytułowane Cast volume 1 chyba. Czyli Maciek się zastanawia czy będą dalsze części tego y, Castu, czy nie. Bardzo krótki podcastik. No, ja, ja też krótki wypuściłem, ale Maciek ostatnio wypuszcza krótkie podcastiki jest to podcast, który został zarejestrowany w podobnym czasie, w którym Pichont zarejestrował swój podcast z ruin zamku. My poszliśmy... Ale tutaj mamy, słuchaj, coś takiego w tym, w tym odcinku, że tu jest fabuła jak w Titaniku, Ach, tak, stary. Tak. Płynie, płynie sobie Jacol, znaczy, sorry, Jacek, jesteś gacek teraz, płynie sobie Szymon z nim razem na rowerku wodnym i raptownie mówi y, Szymon do Jacka, Jacek zdaje się, że mamy dziurę w kadłubie. Bl, bl, bl, bl, bl. Odparł na to Jacek. Jak ratowali chłopaków, jak wyglądają okulary, które mają ciekawą polaryzację, to wie tylko Kasia z nie mów nikomu i o tym cisza, bo to nie mów nikomu, jakby nie było. Odcinek zwariowany, szalony, bardzo wodny, bardzo mokry i warto Zastanawiam się, czy jest jakakolwiek osoba ze zlotu podcasterów, która w tych okularach nie, nie, nie ma zdjęcia, albo która przynajmniej ich nie przymierzyła. No jak one miały taką fajną polaryzację. Zakładasz sobie te okulary i masz taką polaryzację, że ci głowę urywa po prostu. No, przy moim wodogłowiu powiem Ci szczerze, że to było ciekawe, ale wątpię, czy do jakiegoś baru mógłbym wtedy wejść, bo łeb by się nie zmieścił. Piłbym na zewnątrz, po to wymyślili ogrodki. Ale na pewno przecież. później nastąpiłaby reinkarnacja. Tak, reinkarnacja, czyli mail do Martina Lechowicza mail w sprawie reinkarnacji i dlaczego to cesarz Justynian, bodajże w roku 500 którymś wykreślił słowa o reinkarnacji właśnie z Pisma Świętego. Na co Martin odpowiada swoim tylko takim bardzo charakterystycznym dla niego sposobem. Ja przytoczę. Bullshit! I to wszystko, jeżeli chodzi o reinkarnację i Martina Lechowicza. Odcinek z 31 sierpnia na 6 głosujących dostał 8,2 a Jeżeli jesteśmy przy ostatnim dniu sierpnia, to tego samego dnia pojawił się kolejny odcinek podcastu bez kitu zatytułowany Żydobóg i Hiperkościół. I ja jak bardzo rzadko sięgam po bezkitu to tym razem no, w ramach tego, że dzisiaj jestem tu z Tobą i nie wypadałoby mi nie słuchać podcastów e, słuchałem Beskitu i 18 minut opowiadania o e, logowaniu się na Żydo Bóg, e, i co tam się dzieje i, i, i że po prostu ta żydowska czcionka i że judisz dż, i tak dalej i tak dalej to mnie troszeczkę zmęczyło to 18 minut ale byłem twardy, byłem dzielny I od 19 minuty zaczyna się w miarę fajna część tego odcinka podcastu Beskitu. Właśnie o tym y, tytułowym Hiperkościele. I tutaj, y, no jak zwykle w Beskitu, oni się wyśmiewają z tego tematu, ale jest taka sytuacja, że na Kamczatce y, jest problem z postawieniem kościoła. I jak sobie pewien duchowny z tym problemem poradził, zamówili w Polsce dmuchany kościół i tam ten kościół stawiają w różnych miejscach, odprawiają ceremonie, tam przychodzą wierni i w ten sposób nie łamią prawa, które no zabrania im jak gdyby postawie, no, zabrania utrudnia w postawieniu takiej prawdziwej świątyni O, taka sprytna, jak to ktoś napisał w artykule, sprytna broń księży w obronie przeciw prześladowcom kościoła. Ja ze swojej strony prawdę tylko dodać, że początek podcastu właśnie, o którym wspomniałeś chodzi o logowanie się w ogóle na zapomniałem jak się ta strona nazywa, faceglad. Face tak, faceglad. Face glad, tak. I'm so glad, feel so good. No to rzeczywiście, wiecie co, ja następnym razem mogę sobie zrobić podcast, chociaż po co, z tego jak rozpinam rozporek i mam trudności, bo czasami jak się zapina i zapomni się pewien no, narząd schować, mówię waszym językiem, kochani to można sobie skórkę przyciąć. I w tym momencie przycięliście mi skórkę tym podcastem, ponieważ poruszyliście temat jak Radio Erewań. Ja jestem waszym słuchaczem stałym. Ja każdego odcinka słucham. Czasami nie mam czasu skomentować. Ale nie chodzi, nie chodzi tutaj o to. Poruszyliście temat właśnie skaczącego kościoła, gdzie wszyscy będą sobie skakać, będzie bardzo fajnie. Nie, tutaj chodzi o to, że facet, który, dla którego przez przyjaciół zostało to zamówione w kurii koszeńsko kołobrzeskiej a z tamtej kurii także ja pochodzę, chociaż nie jestem katolikiem. Ten kościół został zamówiony dla gościa, który pojechał Na Kamczatkę, 7,5 tysiąca kilometrów na rowerze. Jest to człowiek naprawdę niesamowicie nawiedzony. Krzysiu, ja cię bardzo pozdrawiam. Chodzi o Krzysztofa Kowala, księdza właśnie, który tam ze swoich okien teraz na Kamczatce może widzi wybuchające wulkany na wyspach japońskich, bo tak to wygląda. Moi drodzy, a wy postąpiliście jak Radio Erewań. Było coś kiedyś takiego. Pytanie do Radio Erewań. Czy to prawda, że w Moskwie na Placu Czerwonym rozdają samochody? Radio Erewań odpowiada. tak ale nie w Moskwie, tylko w Leningradzie, nie na Placu Czerwonym, tylko na Placu Puszkina, nie samochody, tylko rowery i nie rozdają, tylko kradną. O, o ile tematyka yy, hipermarketu Tesco, który został zrobiony w byłym kościele, jest naprawdę fajna, ponieważ przeczytaliście informacje i było dobrze, to tutaj zasłyszeliście informację, która była w telewizji, Nie wiem, no chyba raczej taki obowiązek prowadzącego podcast to jest coś takiego, żeby zgłębić temat, zobaczyć o co tam kaman, a nie od razu robić takie rzeczy. Ja się nie czuję oburzony, ale naprawdę wypieliście się na gościa, który ma parafię wielkości trzech powierzchni Polski i żeby zrobić taką śmieszną rzecz, dla mnie śmieszną, jak kolenda, musi pokonać 800 km. Oprócz tego ma problem z Ruskami, którzy mu wszystko blokują i nie może postawić kościoła, a oprócz tego już ma ściągnięte organy. Mało tego, moi drodzy, tam jest wszystko cholernie drogie, dlaczego nie można normalnego kościoła postawić, nawet jeżeli samowola budowlana będzie, bo tam wszystko trzeba samolotem zwozić. Ot i wszystko. Kochani bez kitu, ja dalej będę was słuchać, ale tutaj naprawdę przegiliście pałę z siecie. To pojechałeś chłopakom a jeżeli y, wspomniałeś o tym Tesco, które powstało w kościele to ja powiem o takim kościele, który został przerobiony w okolicach Rzeszowa kilka lat temu na kawiarenkę internetową zostały tylko ściągnięte te znaki, krzyż z dachu i tak dalej, i tak dalej i tam przez kilka lat funkcjonowała kawiarenka internetowa a teraz od chyba trzech lat czterech jest tam sklep z motocyklami, motorowerami skuterami, jest tam serwis bardzo fajnie to wygląda jak w miejscu, które kiedyś było kościołem można zobaczyć stojące na placu motory i szyldy właśnie takie informujące nas o tym, że tam jest serwis no, no i bardzo dobrze mi się akurat jeszcze jedna rzecz przypomniała odnośnie Beskitu, ale przejdźmy do Podcastu z tego samego dnia, czyli Przemek jego pierwsza żona Ula. Brak sygnału. Taste and Music Fest 2011. No i w tym odcinku dowiemy się, dlaczego Przemek patrzy podejrzanie na wszystkie rzeczy, gdzie jest łosoś. Dowiemy się o tym, gdzie, w którym miejscu możemy za tokeny kupić żarcie, a już za normalne pieniądze możemy sobie kupić coś do picia. Będzie wiele ciekawych informacji. Będzie tortilla i ogólnie odcinek, po którym po prostu zgłodniałbym. Bardzo dobry, smaczny odcinek i przede wszystkim bardzo osobiście mnie się podoba to, że Ula się udzieliła w podcaście i pięknie spłętowała Przemka, jeżeli chodzi o określenie moja pierwsza Ja żona. potwierdzam, że podoba mi się, gdy Ula pojawia się w podcastach Przemka, ale Tym bardziej podoba mi się to, że Ula czuje się coraz bardziej swobodna przed tym mikrofonem, co rokuje nam na kolejne podcasty wspólne i bardzo mnie to cieszy. I chciałem jeszcze potwierdzić fakt, że Przemek nie przepada za łososiem. W momencie, w którym w Malborku dostał sałatkę flisacką, w której była wędzona ryba i wędzona ryba okazała się być łososiem, to Przemek skwitował to właśnie takim komentarzem, że on za łososiem nie przepada, ale jak już dostał, to po prostu nie zrobi przykrości swoim złotówkom i ją skonsumuje. Ja myślałem, że flisacka to będą jakieś części ciała człowieka. Z flisakiem. E, a... Z flisy. Z flisakiem dobra, albo był oflis na przykład, tak, tak jeżeli ktoś pracował kiedyś w jakiś tych drewutniach, to, to będzie wiedział o, o co chodzi. A ja bym chciał powiedzieć, że z nowym miesiącem, czyli z wrześniem, bo teraz zaczynamy omawiać podcasty, które ukazały się 1 września, nadchodzi nowe. Nowe nadchodzi w ten sposób, że ma jeden podcast już rok. Jest to Jaskinia Głupoty, czyli jest Krzysiek Krzyszmen Sobieraj, czyli gdzie jest Krzyszmen albo Hare Krishman i moi drodzy Jaskinia Głupoty 2.0. Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany. Jedna rzecz mnie tylko zaniepokoiła tak bardzo w tym odcinku, że musiałem do Krzyśka zadzwonić i wytłumaczyć mu pewne rzeczy, ponieważ Krzysiek twierdzi, że nie będzie się udzielał w afterparty po live'ach, które wrócą, moi drodzy, afterparty i live'y wrócą, chociaż w dzisiejszym dniu akurat miało być, miał być live programowo, to sobie słuchacze zrobili sami before party, party i afterparty. także być może dalej się bawią. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy się bawią. A tutaj jeszcze oprócz tego właśnie Krzyszman powiedział, że on nie będzie się udzielał właśnie w afterparty, w takich rzeczach. Wyprostowałem człowieka, chociaż nie wiem na ile skutecznie, że tutaj nie chodzi o tą różnicę wieku, ponieważ no ja jestem od niego starszy dwukrotnie jeszcze kawałek. I do tego jeszcze dwa kawałki trzeba było dodać. I jeszcze trochę. Ale naprawdę z Krzyśkiem mi się świetnie rozmawia. Bardzo fajny kontakt łapiemy, a Facet się rozwija, jest niesamowity i Krzyszman, jeżeli nie pojawi się na jakimś afterparty, ja jestem rzadko akurat, bo nie mam czasu, ale jeżeli ciebie nie będzie, to uwierz mi, marna dusza no ta, tak Krzyszman ta na swój wiek jest bardzo dobrze rokującym osobnikiem płci mańskiej. Jeżeli chodzi o to, co Krzyszman mówił w odcinku, to ja mam wrażenie, że po prostu ktoś Krzyśka zbałamucił i ktoś Krzyśkowi bardzo nieobiektywnie przedstawił sytuację, bo Krzysiek, który może sobie y, przejrzeć archiwum Facebooka, czy teraz przejrzeć archiwum G+, +a. może zobaczyć jak wyglądały te dyskusje gdy po prostu jego nie było e, my, mieli, my mieliśmy bardzo fajną zabawę w ramach tego że Krzysiek był w Egipcie i że e, świat brnie tak szybko do przodu że pojawił się w tym czasie nowy serwis społecznościowy i Krzyśka nie będzie e, jedyne na co marudziliśmy i narzekaliśmy to na te kwejki którą tam gdzieś wrzucał wcale to nie było jakieś obraźliwe, wcale to jakoś personalnie nie dotyka Krzyśka i, i powiem Ci, mam tak, jeżeli sam to sobie gdzieś wysnułeś w głowie, no to polecam Ci prześledzenie archiwum tych wszystkich serwisów społecznościowych i zobaczysz, że po prostu to nie było tak, jak sobie myślisz, a jeżeli ktoś Ci to powiedział i ktoś tam próbuje Ci jakiś mylny obraz stworzyć o tym jak my podchodzimy do sprawy to weź to Krzysiek olej też zajrzyj na te serwisy i zobaczysz że po prostu jakiś tam żadnych personalnych wycieczek nie było mieliśmy po prostu dobrą zabawę z tego że e, ktoś kto na kilka dni wyłączy wtyczkę e, ze swojego internetu wyjedzie gdzieś e, to może wrócić i obudzić się w zupełnie innej e, rzeczywistości no i tak to było nie inaczej wcale nie Także... Reasumując, reasumując słowami mojej pani profesor od Ekonomiki Przedsiębiorstw, yy, podsumuję. Jesteś w złym, błędzie. w złym błędzie. Plusy dodatnie, plusy ujemne. Tak jest. Yy, to, to, to mhm. taka... A to też z Pomorza kobieta była. Dobra kobieta. Dalej 1 września, ale tym razem Tyflo Podcast i w Tyflo podcaście będzie recenzja telefonu Nokia N8 oraz dwóch aplikacji, które na tym telefonie są dostępne czyli Talks oraz Mobile Speak. Są to tak zwane czytacze obrazu. Ja dokładnie nie wiem jak się na to mówi, czytniki obrazu, o to dużo się nie pomyliłem. Jest to narzędzie, które osobie niewidomej i słabo widzącej może pomóc w nawigacji po jakże skomplikowanych w tym momencie telefonach komórkowych, które bardziej przypominają już komputery niż te telefony, które ukazywały się kiedyś ja z rozrzewnieniem przypominam sobie swojego Alcatela 10 Max, który miał tylko dwie linijki i strasznie denerwujące dzwonki. A kolejny podcast, który pojawił się w katalogu 1 września, czyli w dniu, w którym wszyscy poszli do szkoły, to podcast Martina Lechowicza Masa Krytyczna. Ale nie cieszymy się jakoś specjalnie, bo Martin zatytułował ten odcinek Czas kończyć to dziadostwo i Mam nadzieję, że skończył to dziadostwo właśnie w tym odcinku, bo ja, słuchając tej masy krytycznej, dowiedziałem się, że jestem fiutem, który nie dołożył ani złotówki za to, co Martin przez lata dla nas robił. Ja też jestem fiutem, ponieważ mało tego, jestem podwójnym fiutem, ponieważ nie dołożyłem ani jednej złotówki do tego, co Martin dla mnie robił, a mało tego... Tym drugim, podwójnym fiutem jestem z tego powodu, ponieważ nie wziąłem od nikogo złamanego halerza, taki grosz czeski, za to, co ja robię. Wszystko finansuję w swojej własnej kieszeni, z własnego budżetu domowego i mało tego, Martin tutaj wciska nam kit na końcu, że on pojechał na wzlot podcasterów i, i był tam w niedzielę i, i, i nikogo nie było, a nie wiem, jak to mogło się zdarzyć, skoro papa stamtąd wyjechał tak, w poniedziałek. Ajka to w ogóle tam została chyba do wtorku albo do poniedziałku, późnego popołudnia. Ale jeżeli mamy skwitować słowa Martina jego własnymi słowami to powiem bullshit Dokładnie. A i jeszcze jedna rzecz. Y W odcinku naprawdę ja lubiłem masę krytyczną do pewnego momentu, o czym Martin wspomina na początku, że znaczy nie to, że nie, nie wspomina, że ja lubiłem, ale mówił, że ludzie powiadają, iż kiedyś masa krytyczna. No to była takie odmóżdacze po prostu. Bardzo fajne, kurde, czytanie Martina, podcasty, które ja wspominam z rozrzewnieniem, czyli nagrywanie w się w ubikacji, jak Martin wykonywał pewne czynności fizjologiczne. I bardzo, bardzo fajne takie rzeczy. Tutaj niestety przewija mi się tylko kasa, kasa, geld, geld, geld I, i, i ci co dali, ci co nie dali, ci co dali są dobrzy, ci co ta nie, nie dali są niedobrzy. Martin zyskał kasę dzięki stronie Polak Potrafi bodajże PL to było, zyskał pieniądze na swoją drogę wojewódzką 666, pisze z tego książkę, wcale, że nie zazdroszczę, bo wiem jakie pisanie jest trudne dlaczego wiem, nie powiem i oprócz tego, że dostał te pieniądze, mówi, że pogoda była zła, no to może trzeba było zamówić takie samoloty, co rozpraszają te chmury, albo te inne rzeczy cieszmy się z tego, kochani, co mamy po prostu, cieszmy się z tego, co mamy ja się cieszę, że w tym momencie czas jest skończyć to dziadostwo no tak i Martin narzekał, że był w pracy podczas tej podróży Bo musi i... pisać książkę. No ale sorry, no, no chyba on to wymyślił, tak? Mm -hmm. Martin, sorry, ja nie jestem fiutem. Jestem pojedynczym fiotem, Ja kopiłem twoją teorię no, portali. O. A ja nie kupiłem, czyli jestem... Ja jestem takim peł... Jestem Jesteś jestem podwójnym prawa, fiutem podwójnym, po prostu. No, Mega spyrdę, fiutem. No. Takim giga ja fiutem zła... po prostu. Hiper-Godzilla ja fiutem. Nie grosika, słuchałem masy krytycznej. Wtedy, kiedy była fajna, a później wtedy, kiedy przestała być fajna i jeszcze... A w ogóle to potrójnym falusem byłem wtedy, kiedy zacząłem narzekać na masę krytyczną. No ale nie bądźmy falusami, nie wnikajmy w temat. Dalej 1 września i tym razem Pichont na tarasie świerszcze wyciął totalnie, azotok skupił, rozpylił wszystko dzięki właśnie samolotom i okazuje się, że Pichont rozkminia. Rozkmienia to dlaczego jest tak mało kobiet w podcastingu rozkminia samoloty które pozdrawia, później za te samoloty przeprasza i odcinek jest magiczny, powiem tylko tyle Pichąt, jego głos aksamitny baryton, sorry Pichąt ja teraz się do twojego poziomu zrobię, ja nie mogę tych takich wysokich tonów zrobić jak mówię w ten sposób, no ale odcinek jest naprawdę fajny pichąt rządzisz. ja bardzo lubię takie klimaty bo to jest ten moment w którym człowiek jest sam ze sobą plus mikrofon właśnie to jest fascynujące każdy z nas ma takie chwile kiedy jest sam ze sobą i ma jakieś swoje przemyślenia a tutaj uruchamiamy jeszcze ten czynnik dodatkowy którym jest mikrofon i te swoje myśli możemy przekazać w postaci słów do pliku mp3 a później podzielić się tymi słowami z innymi. I ja bardzo doceniam to, co zrobił Pichont, bo jest to rzecz niełatwa i niekoniecznie zrozumiała przez ogół słuchaczy, którzy woleliby treść jakąś taką bardziej soczystą, treściwą, niekoniecznie tą bliską życiu, myśli itd., Tylko jakąś taką tematyczną może, może jakąś taką opowiastkę, może tam gdzieś jesteśmy, coś nagrywamy, a tutaj jednak jest prawdziwe życie. To życie, którego nie widać. Tak, a oprócz w samym, tego... Proszę, proszę. Oprócz, oprócz tego Pichon właśnie y, informuje nas, że te wszystkie dźwięki, które są, to jest pożywka dla naszego mózgu, więc niech, niech i waszą pożywką stanie się ten odcinek właśnie pod tytułem Mózg zostawiam na tarasie, ponieważ y, warto wysłuchać, y, nawet żeby zatopić się w tym mruczando pichontowym, bo, bo jest fajnie, a i samoloty fajnie słychać. A my, a my, a my przechodzimy. to będzie nowy podcast taki. Będzie taki tak. podcast. A jeżeli jesteśmy przy A dlaczego jeżeli ja nic o tym nie, przy nie wiem? W tym i w ramach tego, że już nie będzie kolejnych podcastów, yy, yy, które były podcastami ze wzlotu, to ja wspomnę, że na stronie podcastofonu znajduje się taka zakładka wzlot podcasterów. Kiedyś tam można było znaleźć informacje, yy, kiedy będzie zlot, gdzie będzie wzlot, do kogo dzwonić, jak dzwonić, jak dojechać i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego, nie odbierają, Dlaczego nie odbierają telefonów? Właśnie, podczas zlotu nie było zasięgu. A teraz pojawiła się tam taka zakładka i to jest zlot, linki, materiały, linki i materiały z imprezy. I tam Robert Kessling bardzo ładnie spiął klamrą wszystkie podcasty, które pojawiły się po zlocie i które dotyczą tematyki zlotu. I my będziemy uzupełniać tą zakładkę. Tam pojawią się kolejne podcasty, bo widzę, że niektórych nie ma. Nie ma jeszcze, bo teraz pojawił się nowy podcast Gacka, tego jeszcze nie ma. Czyli wszystko to, co świeże, to jeszcze tego nie ma. Oraz są zdjęcia. Jeżeli ktoś jest na Facebooku i ma w znajomych Roberta, to może sobie przeglądnąć zdjęcia z dnia pierwszego, drugiego, trzeciego. I na tych Och, ja nawet nie jestem słuchaj na Facebooku, bo się wypisa z Facebooka, ale wszedłem dzisiaj na tą zakładeczkę. Jest dzień pierwszy, drugi, trzeci i bez problemów mogłem sobie wszystkie zdjęcia no przeglądać. Tak, I tam można zobaczyć, jak bardzo zmęczeni byliśmy chwilami, bo Robert nie omieszkał tych szczegółów oszczędzić. Widzę. Tak, bo w życiu, w życiu piękne są tylko chwile. A propos chwil właśnie. Yy, wróćmy, wróćmy do podcastów. Hubert, czyli Mando podcast Radio Stephen King jest to podcast, który naprawdę ja bardzo cenię odcinek 22, który podbudował mnie psychicznie, bo Mando ostatnio mnie zdołował strasznie, mówiąc, że nie jest podcasterem i że on po prostu nie czuje się podcasterem, bo ta strefa audioblogowa to tak troszkę na boku ale Mando, słuchaj, stary, kurde 22 odcinek zrobiłeś, ty jesteś podcaster to to nie ma się co tłumaczyć, a w tym odcinku pod tytułem Star Wars Forcery będzie i Stephen King i będą Gwiezdne Wojny czyli w jaki sposób można e, książkę pod tytułem Misery e, książkę Stephena Kinga e, połączyć w filmie, który może być trochę kiepski, obejrzałem, podobał mi się fajny jest, tam link jest na stronie możecie sobie ściągnąć i e, w jaki sposób połączyć Gwiezdne Wojny właśnie z Misery jest, nie ma Pola Sheldona ale jest George Lucas, ma wypadek i, i musi napisać siódmy epizod Gwiezdnych Wojen Moi drodzy, kto lubi Gwiezdne Wojny, kto troszeczkę Stevena Kinga liznął, naprawdę setnie się ubawi przy tym wszystkim i chciałbym wzorem Mando na końcu tego podcastu, jak Mando powiedział, przypomnieć wszystkim, moi drodzy, 10 września będzie zlot, no zlot będzie, jak oni to nazywają, Ty, bo to u nas są zloty, a oni konwent, konwent, to od konewki, od konewki, czyli będą lali wodę wielbiciele Gwiaznych Wojen i to jest Star Force i to się odbędzie tam, gdzie jest siedziba w tego radia, które nie ma, ma twarz, znaczy się, czyli w Toruniu bodajże, albo coś popieprzyłem, chyba nie, Toruń bo to Troni albo Bydgosz tak, Dobrze, dobrze mówię i jeżeli jesteście wielbicielami Radia Stephen King to na pewno tam będzie także Mando także możecie tam pojechać a kto to jest Mando to jest ten facet który chodzi w miniówce i w szpilkach i to jest on Mando świetny odcinek, dzięki za polecenie tych rzeczy jakbyś miał coś więcej to dawaj, dawaj na piwa. 22 odcinek podcastu Huberta to był jeden z nielicznych odcinków Radio SK, które ja słyszałem i kurczę jeden z pierwszych odcinków i teraz ten 22 raz że widać pro progres dwa to jest to co ja się pytałem Roberta przed yy, nagraniem tego podcastu i Robert nie uświadomił że ostatnio właśnie mando tłumaczył że on nie jest podcasterem jak to wszystko wygląda bo ja byłem w szoku yy, przygotowanie do odcinka nawika huberta o jejku ja troszeczkę żałuję że hubert nie był na zlocie bo on tam tak troszeczkę szumnie obiecywał że on przyjedzie przede wszystkim Hubert miał bardzo blisko nie? gdybym ja miał tak blisko to nawet bym się nie zastanawiał jakoś specjalnie miejsce by się na pewno znalazło, o to byś się nie musiał martwić Hubercie tak teraz powiem, żeby ci troszeczkę zrobić na smutno no. bo trzeba, trzeba byłoby. no i stary jakbyś wyskoczył w tej miniuwie i w tych szpinach to normalnie 800 chłopa jak jeden mąż Nie będę kończył tej myśli, przejdźmy do 2 września, siódme niebo, czyli nieposłuszny część druga, czyli druga odsłona kazania księdza Natanka Piotra w dodatku powiem, że mniej podobała mi się niż ta pierwsza część, no ale także można ciekawych informacji się dowiedzieć. Polecam gdzieś znaleźć na internecie filmik, to chyba nawet jest na, na, na, na tej stronie u księdza Natanka, jak zaczyna się msza i zaczyna się gradobicie. Bardzo ciekawe efekty. Także to mogę tylko tyle powiedzieć, i w tym samym dniu jeszcze Jacek i Patryk czyli znowu sklepik z horrorami. Film, o którym była mowa w dwóch albo trzech odcinkach sklepiku z, z horrorami. Zawsze ten filmik się gdzieś tak przywijał. Opowiadali, że będą o nim mówić. No i w końcu przyszło: różowe flamingi. Moi drodzy, film, który oglądałem, który rzeczywiście zyskuje chyba na drugim obejrzeniu chociaż niektóre sceny no, ciężko mi się ogląda. Film dziwny. Wzorem, wzorem poprzednich odcinków początek jest dotyczący spraw ogólnosklepikowo-horrorowych. I w tym odcinku usłyszymy także o nowej książce, o książce Midnight Movies. Będzie dużo o filmie Rocky Pic Horror Picture Show. Kurde, coś mi się... Coś zgubiłem tutaj z tym tytułem. Film oglądałem dość, dość interesujący, a oprócz tego właśnie będą różowe flamingi. Yy, polecam <coughs> wszystkim wysłuchanie podcastu, zanim obejrzą film. Bo jeżeli kogoś jedzenie psich odchodów i pokazywanie, że ma się, ich, że ma się je na ustach, albo też yy, seks yy, z kurą, znaczy nie bezpośrednio, pośrednio, może razić, to radzę nie oglądać filmu, ale film jest naprawdę chory i polecam. Polecam i polecam także Różowe Flamingi. Ja ze swojej strony powiem, że Robert już sięgnął do skrzynki z podcastami, których ja nie miałem okazji przesłuchać, z racji tego, że one były nagrane dzisiaj, to znaczy wczoraj, to znaczy... A nie, nieprawda, no tak, wczoraj. bo tu już mamy kolejny dzień, ale to są podcasty, które pojawiły się wtedy, kiedy ja rezydowałem w instytucji, która nazywa się Marmurowe Sarcesony a Robert jak obiecał opowie nawet te opowie nawet o tych podcastach które pojawią się które ukażą się po, po emisji podcastofonu to jest po prostu rewelacja Tak jest, oczywiście nie, to jest akurat dla mnie normalne. Dalej, dalej 2 września, bo już 3 września jakoś, kurczę, ten. no czy mogę opowiedzieć o 3 września, no, ale po co? Sami wysłuchacie, albo posłuchacie w następnym podcastofonie. Odcinek o numerze 007 i niekoniecznie James Bond, ale my name is Terka, Jacek, Gacek, Terka, podcast plecotus odcinek 7.007 dokładnie, podcastowe wzloty i upadki będzie o pływaniu na dziurawym rowerze wodnym, ale to jest mało moi drodzy, będzie o poświęceniach, będzie o 7 km z kamasza z ten z, z, jak to się mówi, że z nazwiskami to jest ten Że przypadkowa no. zbieżność, nazwisk? Przypadkowa? Ja zbieżą, tak właśnie. Chciałem, <coughs> tak, zbieżność, po nazwisk, przypadkowa. Nie, nie, nie, nie. Właśnie nie było po pysku, tylko było po plecach. Jacek opowiada o tym, że ogląda się za siebie, patrzy na długo schody po w plecy. Tak, ja... Jak wyglądał? Dla... Dlaczego go bolało i dlaczego stracił no, w tym tak, momencie Jacka, aparat? Jacka... Y... Znaczy, a... aparat miał. Te, te schody były jakieś agresywne, straszne. Jakieś schody. W ogóle, Być może były to schody, które były przeróżone w, przy w flamingach. Jeżeli, przed chwilą omawialiśmy podcast Huberta Mando i mówiliśmy o Stevenie Kingu. To Jacek miał po prostu jakąś. Zły klimat miał z ośrodkiem. Ośrodek go bił. To, to taki klimat Stevena Kinga. Ośrodek bił Jacka i tyle. No to, to by było coś takiego, słuchaj. Nie, to było w lśnieniu przecież. Tam się siedziały dziwne rzeczy, taki, zwierzęta, z żywopłotów był taki, te rzeczy. E, kiedyś tam.. E, rose coś tam. Tam taki dom, który tam też żył swoim życiem. To tak było z tym ośrodkiem kręgiel i po prostu Jacek mu podpadł. I, i ośrodek bił Jacka. Hmm. Czyli, czyli Amity Wiel i do tego właśnie lśnienie. Interesujące. Oprócz, oprócz tego dowiemy się, komu Jacek dziękuje i za co, i jak to wszystko przebył, i dlaczego bardzo polubił Kasię i swoją karimatę. I jak nie wiecie, o czym mówię, to posłuchajcie, bo odcinek jest krótki i treściwy, czyli tak jak u Jacka Gacola. Tym razem nie ma bunkrów, ale będą, bo zazdrości jednej rzeczy, zazdrości Papie, że mieszka w miejscowości o nazwie Twierdza i obok są niesamowite schrony dla pociągów. I tak. I to wszystko i oprócz tego jeszcze żałuję, żałuję, że mnie nie było i ja też, Jacku, żałuję, ale cóż zrobić sanawi, jak to mówią. A propos tego, co zrobił Jacek na schodach, to możemy sobie w napisach końcowych znowu usłyszeć w odcinku o numerze 15 o filmie Upadek. I to... Nie chodzi o to, że już nagrali, już, już opublikowali, nie, nie. To jest film z 2004 roku i chodzi o ostatnie dni Trzeciej Rzeszy. Ja właśnie to, jak nadmieniałem wcześniej, jest to film, na którym byłem w kinie, który na początku dziwnie do mnie tak nie mógł trafić, ale oprócz tego są właśnie w tym filmie, oprócz tych scen fabula fabularyzowanych, są także... Do, można powiedzieć fragmenty dokumentu, kiedy to sekretarka, która pracowała w, w bunkrze Hitlera wypowiada się. Płęta tego filmu naprawdę zaspokoiła moją próżność, powiem w ten sposób. A jak to wyglądało? Ostatnie dni Hitlera, yy, to trzeba obejrzeć. 2004 rok, upadek, naprawdę dobra produkcja niemiecko-austriacko-włoska. Ja... Polecam, a jeżeli chodzi już o stare rzeczy, no to ostatnim odcinkiem, który będziemy omawiać w tym podcaście, będzie to oczywiście kogut Andrzej Famielec domowy, ale w tym razem będzie to reprintarium. Reprintarium, które przypomni nam o czymś, co zdarzyło się 200 lat temu, o Somosierze, czyli wojny napoleońskie, a dokładnie mówiąc Hiszpania i dlaczego garstka Polaków zrobiła to, co zrobiła. Będzie oczywiście znajomy pan Antekwariusz, który wspaniałym głosem, ja uwielbiam ten głos, on ma taką nośną, niesamowitą i pięknie opowiada. Będzie opowiadał właśnie o wyczynach Polaków, do tego Andrzej będzie cytował różne wspomnienia i listy. Także polecam ten odcinek Somosiera Reprintarium, czwarta odsłona o tym, co się działo 200 lat temu i dlaczego do jasnej, ciasnej nikt o tym nie pamięta. I w ten oto sposób Robert dotarł do e, końca tego, co działo się w katalogu polskich podcastów. Za co mu bardzo serdecznie dziękuję, za to, że towarzyszył mi w tej dzisiejszej przeprawie przez, a może to ja towarzyszyłem Robertowi, chyba to w tą drugą stronę działało, że to ja towarzyszyłem Robertowi, bo Robert jak zwykle jest e, No właśnie, szkoda, że nie było barmana, bo, bo Robert z barmanem to są nadworni słuchacze polskich podcastów. Tacy podcasterzy w zawieszeniu. No i miałby kto miałby polewać. Kto polewać, jakby był barman. tak, A tak to musiałem po prostu obyć się bez szkła. No... Dobrydnęliśmy do końca. Powiedzieliśmy o tych podcastach, które się pojawiły. Powiedzieliśmy o zlocie. Powiedzieliśmy o podcastach, które znikły z katalogu. Powiedzieliśmy o podcastach, które w katalogu się pojawiły. No i zostawiamy. Nie powiedzieliśmy jeszcze o, o jednej rzeczy. Nie powiedzieliśmy o podcaście zagrożonym. Bo tak samo jak są gatunki zagrożone, istnieją także podcasty zagrożone. Moi drodzy, oficjalnie mogę powiedzieć, że Hukafon w formie z prowadzącymi, którą miał do tej pory, z dość dużą przerwą ostatnio, yy, przestał istnieć. Ponieważ yy, yy, Diadlo, czyli Krzysiu, tak jest, czyli Krzysiu yy, zrezygnował z prowadzenia yy, tej audycji. Diadlo, moja nas mogłeś tak osierodzić? No dostał rakiety śnieżne. To było na Google Plus napisane i w tym momencie nie może się doczekać na pierwsze to, opady, chociaż od, wystarczy 3 km dalej przejść, to tam są zasłony po pasy. Te rakiety śnieżne? Tak, tak, zostały wysłane przeze mnie firmą Serwisco czyli dychyly. Pozdrawiamy Ciebie jeszcze raz, barmanie nasz kochany. I moi drodzy, co będzie z hukafonem? A wystarczy tylko poczekać i niedługo Pichonc swoim czarującym, aksamitnym barytonem opowie co i jak, jak się uda to następny hukafon może być, znaczy nie ten następny, tylko następny, następny, może być na trzy głosy, a później, a później możecie tylko oceniać. No. Jest, ba, bardzo mnie zaintrygowałeś Robercie e, siebie tak. samego też i w ramach tego, że już kończymy ten podcastofon to jeszcze pada pytanie takie wiążące e, na koniec i coś co ludzie lubią, niektórzy nie lubią czyli typy tygodnia e, ja w swojej głowie na pewno nie mam trzech podcastów na typy tygodnia dlatego taką e, pełną decyzyjność zostawiam tobie Ale takie moje delikatne, ciche propozycje to jest dziewiąte wydanie podcastu Ruszaj się Bruno za odwagę dla Arka, który nie bał się motocyklistów, którzy mogliby mu odwieźć głowę i dziewiętnaste wydanie podcastu Historia mojej emigracji, yy, które no, uznałaś za coś naprawdę bardzo dobrego. I teraz możesz się zgodzić, możesz się nie zgodzić. Trzy typy tygodnia oddaję w Twoje ręce i Ty wytypuj po prostu to, co według Ciebie było najlepsze w tym tygodniu. A moje wyróżnienia są takie, jak przed chwileczką wspomniałem. Więc z pełną odpowiedzialnością i jakbym miał serce, to bym na nie świadomy, rękę teraz położył nie ślubowałbym tak, tak, gwiaździ, praw i, i obowiązków wynikających. Tak, uroczyście oświadczam, że dwa typy tygodnia, które zasugerował mi papa, są także moimi typami tygodnia. Także w tym tygodniu, w 35. To było Co to było z tym u To alkomat, który dostałem od Roberta Kesslinga, i zapaliła się czerwona lampka. O. Mnie się pali od rana. Eee, w tym tygodniu, 35. tygodniu roku 2011. Nominowani i zwycięzcami do typów tygodnia zostaje podcast Ruszaj się Bruno za motory, a nie ortodoks i wiele innych rzeczy. Yy, drugi co ty mówiłeś? Ach boy, pan Jan. pan Jan, świętej pamięci człowiek, za pamięć o tych, którzy za wolność naszą i waszą niekoniecznie na naszej ziemi tylko gdzieś tam w Afryce buszowali, i dlaczego trafili do Kanady. Historia mojej emigracji oraz trzecim podcastem, który jest historycznie polec. To już chyba wiadomo, o co chodzi. Andrzeju, dla Ciebie. Reprintarium za tą 200. rocznicę walki pod Somosierą, za ten wąwóz, gdzie nasi zdobywali armaty. A więc kogut tygodniach. Nie, reprintarium tygodnia. Nie tygodnia. Czyli zupa rosół znaczy. W sensie Andrzej. Jego. A tak fajnie. Reprintaria. Andrzej i jego famielec. Nie, bo zaraz będzie, że kogoś obrażamy. Dobrze, czyli mamy typy tygodnia, mamy omówione no podcasty, mamy informacje, yy, mamy przykre wiadomości, mamy dobre wiadomości. Yy, no.. Już podziękowałem tobie za obecność. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy Barmana, który no ja tak się stało jak się stało, ale nie było go dzisiaj z nami. Mm, właśnie Harakiri, Harakiri, stary kurde, nie, co kończymy, co kończymy. Rżnieszem. Po, po prostu dla wszystkich ludzi, którzy mają wykupioną płatną subskrypcję, dostaniecie dodatkowy plik MP3 z publicznym tym Harakiri. Usługa, usługa. jest dostępna w sieciach Steam. Możemy sobie to ściągnąć. Jest na Microsoft Network, na PlayStation Network do ściągnięcia. Jest także opcja na Nintendo. A propos właśnie jeszcze gier, konsoli chciałem powiedzieć, że u nas w zakładce inne ważne podcasty pojawił się nowy podcast o grach i radziłbym się z nim zapoznać, ponieważ Fajnie nawijają. A kto się nie zapozna, ten ma z Robertem na pieńku. No, na, na to koguty nie, skaczą. Skaczą, Pięki takie grzyby, czy podpinki. Jak to się mówiło? O pieńki, o pieńki. A do opieńka. Ona w odciku jest dobry. Wiesz, do czego nie? Do czego? No, nie, ja grzybów tak... do tego. Do jedzenia. Do, grzybów, do jedzenia nie lubię. A co ty wąchasz grzyby? Wcieram. Dobrze, kończmy, bo to się zaczyna robić niebezpieczne, Robercie. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy polskich mm -hmm. podcastów, wszystkich słuchaczy podcastofonu z miasta, w którym... Z miasta. Z wioski, w którym marmurowy salceson to nie tylko posadzka na podłodze. Żegna Was Łukasz, Papa, Mocek, a z czeskiego... Nachoda. Nachoda. Mm -hmm, tam jest awet burzone żegna się Robert Robert Nie Robert Kamaszyn jeżeli już chodzi o język czeski A tak normalnie po polsku Robert Kamaszyn moi drodzy i ja czekam na następne podcasty, które mnie czymś zaskoczą, które mnie zainteresują, czekam na następne Beskitu bo warto słuchać polskich podcastów, nawet tych, które was denerwują zawsze warto sobie wyrobić jakieś zdanie o tych ludziach, cześć